Dzień pola hodowli roślin Strzelce w Strzelcach dobiega końca. Naszym rozmówcą jest pan prezes Paweł Kochański, Agencja Nasienna z Leszna. Panie prezesie, proszę o krótką ocenę, pańską ocenę tego dnia, który właśnie minął. Uważam, że dzień był fantastyczny, dlatego że hodowla roślin Strzelce pokazała zarówno odmiany historycznie wyprodukowane przez siebie w porównaniu do odmian obecnie funkcjonujących na rynku, jak i tych najnowszych, które dopiero obiecująco mają wejść na rynek. E, fantastyczne porównanie we wszystkich gatunkach, które hodowla roślin e, hoduje. Poza tym niezwykłe wrażenie wzbudziły we mnie szklarnie i laboratorium. Nowe laboratorium, które zostało wybudowane wielkim nakładem, kilku milionów złotych, ale e, miejmy nadzieję, że w ciągu kilku lat ta inwestycja się zwróci. Zwróci się w takiej postaci, że e, cykl produkcyjny odmiany, czy hodowli odmiany nie będzie trwał 12-15 lat, tylko jak się, około 10 80, a jak się uda to może jeszcze krócej, właśnie dzięki temu, że, że jest szklarnia i że jest laboratorium, które stabilizuje genotyp i, i, i nie następuje zróżnicowanie dalszych kolejnych pokoleń. Także rewelacyjnie, ja to odbieram jako fantastyczną naukę, zarówno dla nas, którzy jesteśmy w branży, jak i dla rolników, którzy tu obecni przyjechali, potem wiedzę zaczerpnąć trochę świeżej wiedzy i obejrzeć nowości. Takich hodowli jak hodlowe szczelce w Polsce mamy niewiele i dlatego uważam, że powinniśmy je szanować te hodowle, powinniśmy stosować w, na polskich polach polskie odmiany, przede wszystkim dlatego, że one są tu wyhodowane i tu są wprowadzane dla polskiego rolnika. Obydwoj widzieliśmy jaka to jest gigantyczna praca do wykonania do momentu wyhodowania tego nasiona i puszczenia go w obieg, puszczenia na rynek. Czy widzi Pan zmianę myślenia polskiego rolnika, który no, powinien kupować z polskiej hodowli, który no, powinien uiścić odpowiednie opłaty na ten temat? Czy Pańskim zdaniem ta zmiana już powoli nastąpiła, czy następuje? No, powoli, powoli. No Jak w każdym społeczeństwie są zróżnicowane opinie i stanowiska. To dostrzegamy również u rolników. Są tacy, którzy dla zasady nie będą nic płacili, natomiast coraz większa liczba, szczególnie młodych rolników, świadomych tego, że dobre odmiany, że kwalifikowany materiał siewny, to jest przyszłość. To jest coś, co pozwoli im produkować lepiej, ekonomicznie korzystniej i uzyskiwać coraz lepsze efektywności finansowe, pomimo no, niezbyt korzystnych koniunktur na rynku, tak? ponieważ no, musimy świadomość, że w tej chwili ilością, masą i wyrównaniem i jakością tworzymy zysk, a nie samym faktem, że coś wyprodukujemy. Tak? Byle jakość już niestety musimy zostawić za sobą. W tej chwili jest czas na dobrą jakość i dążenie z otwartą głową. i, i a, no, a Wiadomo, że otwarta głowa rozumie, że hodowla wymaga finansowania i jeżeli ja jako rolnik korzystam z odmian, które zostały wyhodowane, płacę opłatę po to, żeby mieć za 5 lat, za 6 lat nowe odmiany, lepsze, bardziej oporne na choroby, lepiej planujące, dające lepsze efekty, a mnie lepsze korzyści finansowe i ta opłata jest tylko cząstką. Materiał siewny jest najtańszym środkiem produkcji i odmiana postęp biologiczny jest też najtańszym środkiem produkcji. I Naprawdę rolników wiele to nie kosztuje, to jest tylko 10% udziału w pełnych kosztach produkcji polowej. Pan jest zachwycony poziomem tej wystawy i poziomem tego, co Pan zobaczył. Podekscytowany czy, wręcz. Podekscytowany. Czy, czy, pana zdaniem, czy Pana zdaniem rolnicy również mogli wyjechać zadowoleni tą? No, jak najbardziej. Razem z nami zwiedzali rolnicy, też oceniali. Sądzę, że świadomość jest na tyle już wysoka, tych, że tu przyjechali przynajmniej, że naprawdę zachwyceni wyjechali stąd oglądając nowe odmiany i to, co zaprezentowała hodowla.